Pani Elżbieta Traple jest profesorem, doktorem habilitowanym, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką licznych publikacji w zakresie prawa autorskiego. Tu Wiki Radio. Słuchacie Wiki Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za możliwość wystąpienia tutaj przed Państwem. Organizatorzy postawili przed nami bardzo trudne zadanie w bardzo krótkim czasie, w pigułce, pokazania kilku swoich poglądów na temat przyszłości prawa autorskiego. Jest to zadanie prawie, że nie do wykonania. Niemniej spróbuję się z Państwem podzielić krótkimi uwagami na ten temat. Ta pigułka, od razu powiem, to jest suplement diety, a nie prawdziwe lekarstwo. Nie mniej jednak ostrzeżenie, żeby skonsultować się z lekarzem albo z farmaceutą przed zażyciem jest jak najbardziej wskazane. Zacznę od tego, że to spotkanie świadczy chyba o tym, że istnieją pewne wspólne punkty środowisk, które na pierwszy rzut oka wydają się szalenie ze sobą skonfliktowane. To znaczy środowisk użytkowników, w szczególności prywatnych osób i środowisk, które są zainteresowane we wzmocnieniu ochrony prawa autorskiego. Zaraz będziemy wytłumaczyć, czemu tak uważam. Otóż wydaje się, że rzeczywiście prawo autorskie w dniu dzisiejszym przeżywa ogromny kryzys. Przeżywa kryzys fundamentalny, związany z podważaniem zasad i funkcji ochrony prawna okolskiej względem modelu tej ochrony. Ja od razu powiem, że jest to zagadnienie, na którym trzeba dyskutować i że sale uniwersyteckie inwestycji czasopisma naukowe są niewątpliwie bardzo dobrym miejscem dla prowadzenia takiej dyskusji, dyskusji rzeczowej, merytorycznej i że tak zwane ekonomiczne i społeczne uzasadnienie w teorii prawa odgrywa coraz większą rolę i powinniśmy na ten temat dyskutować, ale powinna być to dyskusja specjalistów oczywiście, czyli osób przygotowanych do prowadzenia takich dyskusji i wyniki takich badań powinny być podstawą do prowadzenia przyszłych prac legislacyjnych. Teraz wrócę do zagadnienia, dlaczego przeżywamy taki kryzys prawa autorskiego. Otóż myślę, że dobrze będzie podać kilka przykładów, na no przykładów doniesień, które zresztą pochodzą z blogów internetowych. Pierwszy przykład to jest taki, może Państwo pamiętacie sprawę Niny Kampusz, dziewczyny, która jako dziecko zaginęła i następnie odnalazła się w wieku 18 lat. Otóż dziennikarze, którzy mieli przygotować konferencję prasową, nie dysponowali aktualnym zdjęciem, nie chcieli czekać na to aktualne zdjęcie. W związku z tym posłużono się w prasie zdjęciem z okresu lat dziecinnych tej osoby, a jednocześnie opublikowano wyimaginowany, symulowany obraz, wizerunek jaki byłby właściwy na podstawie tego zdjęcia, jaki byłby właściwy do przypisania tej osobie w wieku lat 18. I otóż fotograf, pani fotograf tego zdjęcia, jaka pani Pajera, wystąpiła z roszczeniami o naruszenie praw autorskich. Nie tylko do tej fotografii, która w rzeczywistości była fotografią legitymacyjną prawie, ale również do utworu zależnego, którym miała być ta symulacja wizerunku osoby w wieku lat 18. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, który możemy podać, to jest osadnie doniesienie, związane z roszczeniami, które są wysuwane przez fundację, jak nie mam, która ma za zadanie ochronę praw autorskich majątkowych po w partnerze, wysunięte roszczenia do producentów filmu. Woody Alena, dotyczące cytatu pochodzącego z y, utworu Folknera, Rekwiew Zakonnicy, znaczy zakonnicy. Cytat był bardzo krótki, przeszłość y, nie umarła, a właściwie to nie jest przeszłość. Główny bohater używa tego cytatu, wydając się swojego rozmówcy, czy wie, skąd pochodzi ten cytat. Ten odpowiada, że nie wie, więc uzyskuje wiadomość, że z twórczości z utworu Folknera. I to stało się powodem do wytoczenia procesu o naruszeniu prawa autorskich, do przekroczenia praw cytatu. E, takich przykładów oczywiście można mnożyć i to są te wynaturzenia prawa autorskiego, które stanowią często powód do ataków na prawo autorskie. I myślę, że z takimi wynaturzeniami powinniśmy wszyscy walczyć. To jest wspólny interes, bo jest to oczywiście za daleko posunięte przyznawanie czy próba przyznawania ochrony prawnej. autorskiej i to wywołuje pewną agresję. Natomiast drugi, druga strona tego pejzażu to są informacje bardzo częste również z blogów internetowych, z których się dowiadujemy, że jakiś internet service provider został Tutaj pozwany przed sąd i tutaj badanie stanu faktycznego pokazuje, że zarabia miliony jako pośrednik na udostępnianiu plików oczywiście nielegalnie załadowanych do internetu. No i takim przykładem jest może sprawa znana NewsBin, portalu NewsBin, gdzie, co charakterystyczne, po wydaniu wyroku przeciwko temu serwisowi, pojawia się od razu na rynku newsprint numer 2, prawda? To dalej prowadzi tę samą działalność, no i zaczyna się dalsza, dalsza epomena. Więc mamy jak gdyby dwa pola widzenia. Wydaje się, że no z jednej strony przyczyną kryzysu prawa autorskiego w moim przekonaniu jest to, że no rzeczywiście odeszliśmy od fundamentów tego prawa. Otóż dzisiaj chroni się wszystko tutaj z naciskiem na wszystko. No, począwszy od projektu instalacji kanalizacyjnych, a skończywszy na nazwach różnego rodzaju potraw w menu restauracyjnym. Więc to jest oczywiście no, odejście od podstawowej zasady, zresztą to możemy też obserwować fundamentalnej zasady prawa autorskiego, mianowicie zasady ochrony formy, i dualizmu formy i, i idei. Ta zasada pozwala na zapewnienie dostatecznej swobody twórczej i możliwości korzystania z różnych osiągnięć, które są publikowane w utworach naukowych, do rozwoju dalszego ich kultury, i myśli naukowej. Od no tej zasady niewątpliwie coraz częściej odchodzimy. Jest to problem, na który musimy zwracać uwagę, i to jest właściwie problem, o który wspólnie możemy walczyć w obu tych środowiskach, które są obecne dzisiaj na tej sali. Drugi problem polega na niesamowitym skomplikowaniu regulacji prawnych. Stan skomplikowania oczywiście jest ogromny, o czym chociażby może świadczyć takie proste pytanie, które zostało kilka dni temu przedłożone w trybie pytań prewdycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości przez Najwyższy Sąd holenderski, Mianowicie, czy dozwolony użytek prywatny zaspo... znajduje zastosowanie do tych, które nielegalnie zostały umieszczone w internecie. Więc jeżeli Sąd Najwyższy jakiegoś kraju europejskiego zadaje takie pytanie, to znaczy, że coś jest nie w porządku widzę ewentualnie przyszłość prawa autorskiego. No wydaje się, że dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, dopóki Unia Europejska trwa, a mam nadzieję, że będzie trwała, to musimy się liczyć oczywiście z harmonizacją prawa autorskiego w ramach Unii. I teraz ta harmonizacja znowu przebiega na różnych etapach. Ona przebiega na etapie po pierwsze interpretowania prawa poprzez Trybunał Sprawiedliwości. I tutaj niektóre środowiska naukowe mocno protestują, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości próbuje wyjść z tą harmonizacją nieco dalej, niż wynikałoby to rzeczywiście z dyrektyw. To bardzo wyraźnie widać w odniesieniu do pojęcia oryginalności, gdzie no, próbuje się pogodzić zupełnie inną tradycję anglosaską z tradycją kontynentalną, co do tego problemu. No, Niemniej jednak coraz więcej jest kierowanych pytań do Trybunału Sprawiedliwości. No chociażby no, wypowiadał się Trybunał ostatnio i to jest też jeden z punktów, który budzi niepokój, mianowicie co do pojęcia samego udostępnienia publicznie utworu. To jest pojęcie, które jest wprowadzone do dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym i niewątpliwie bardzo formalistyczne i techniczne podejście do określania pule eksploatacji w prawie autorskim powoduje właśnie zasadnicze kłopoty, prawda? Myśmy chyba powinni odejść od takiego formalizmu i co prawda głoszona jest zasada neutralności technologicznej, ale ta zasada niestety nie znajduje wyrazów obecnie obowiązujących regulacjach i możemy patrzeć na to, że właśnie też Trybunał przyczynia się do takich bardzo gąskiej, technicznej interpretacji niektórych pojęć. Co ewentualnie, no więc to jest drugi, że tak powiem, aha, mój czas już minął już kończę, przepraszam, ale będę kończyć. Mianowicie, no harmonizacja, następny etap harmonizacji, to jest stworzenie jednolitego prawa europejskiego, autorskiego. Niewątpliwie to jest trudne zadanie, ale chyba kiedyś do tego dojdzie. Być może no, za jakieś 20, 30 lat do tego dojdzie. No i jeszcze jedna rzecz na koniec. Myślałam, że jeszcze może udało mi się coś więcej powiedzieć, ale już kończę. Mianowicie, to jest pytanie o to, co będzie rzeczywiście za jakiś czas. Można nawiązać tutaj do znanej piosenki, która e, zyskała ogromne uznanie w latach 60. In the year 2520. Znana piosenka, bardzo popularna i można powiedzieć tak, czy w tym roku rzeczywiście będziemy mieć jeszcze prawa autorskie, ale jeżeli nie będziemy mieć prawa autorskiego, to mam obawy, że nie będziemy mieć też utworów. Prawo autorskie nie będzie potrzebne, bo nie będzie utworów. Natomiast, no, niewątpliwie będziemy mieć do czynienia z tak zwanymi remiksami, o których tyle mówi Pan Profesor Les. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tu Wiki Radio.